Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Dzisiaj, dzisiaj odcinek o dzieciach będzie. Serdecznie witamy. Ale żeby porządnie o dzieciach porozmawiać, nie o dzieciach, tylko z dziećmi i o dzieciach, żeby porządnie o dzieciach porozmawiać, trzeba porozmawiać z matką. Mamy tutaj akurat... Tak nam się przy, przypadkowo wy, wydarzyło. Tak, przypadkiem. E, mm, że? Jak to było? Czekaj. Y, w Pośród, tak, to jest moje hobby. Tu właśnie się dziecko odezwało pośród łąk, pośród drzew, goła Magda, yy, pośród mew. Czyli jesteśmy na plaży, jesteśmy na plaży. Piękne dziewczyny, piękne dzieci. Yy, I co prawda będziemy rozmawiać dzisiaj z dziećmi mniejszymi, ale chciałem się spytać właśnie, z racji tego, że mamy matkę <gry> z nami, chciałem się spytać, jak to jest z dziećmi? Czy to są małe potwory, czy da się jednak... Yy, Żyć. Im większe potwory, tym gorzej. Aha. Nie da ale, się. Ale żyć. Nie, mu, nie mówi Pani o redaktorze. A to już osobny jakby temat. Nie, to, to, no, nie, nie, nie mamy tyle czasu. Nie mamy tyle czasu. Żeby, o redaktorze rozwinąć ten wątek. Aha. Ale nie, tak poważnie chciałem się spytać właśnie, jak to z dziećmi. Ogólnie cieszy się pani, że pani ma y, szóstkę dzieci, czy, już czy nie? jestem. Aha, dobrze. Nie byłam przygotowana na takie pytanie. Ja wiem, no, ale to tak... Filip no. tutaj. tak. Nie, no cieszę się oczywiście, że się cieszę, że mam dzieci. Mhm. niemniej jednak naprawdę nie jest to proste. I uważam, że rodzicom, którym udaje się super wychować dzieci, powinni po prostu dostawać nagrody za to, mhm. bo to jest Ale dostajesz naprawdę. 500 plus. Ale to nie za wychowanie, proszę. Cię. Nie? A za co? Yy, za to, że wschodnia część Polski wybrała PiS, tak? Aha, to aha. jest nagroda za to, że wygrali, a aha. nie za to, że mam dzieci. Proszę. Czyli wchodzimy tu w tematy polityczne. Dziękuję. Dziękuję. Mamy tutaj przyjemność porozmawiania z dużym dzieckiem. Chciałem się tylko spytać dużego dziecka. Jedno pytanie. Jakie są teraz trendy na Twitterze i na Wejberze i na Facebooku i na różnych innych? Nie mam. Nie Ty jesteś na nie? bieżąco redaktor. Nie, nie jestem na bieżąco. Aha. Czyli co, co teraz nastolatki? Yy, gdzie, gdzie siedzą? Gdzie spotykają przyjaciół? W szkole. W szkole. O bardzo dobre, Bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. Wracamy jeszcze do pani matki. I kończymy już to wejście, bo dzisiaj Coś odcinek drugi. No bo zrezygnował. No bo. Z, z Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Chciałem się spytać, jest Pani w wieku całkowicie przecudnym, czy planuje Pani jeszcze dzieci? Nie. Nie. Nie, absolutnie. No to dobrze. A dobra, dziękuję. Nara. Potwory 36 i jedziemy. Oj, mógłbym fortunę W miło wracić jak nic Ja mógłbym za nie móc, A nie zdrów być jak ryc Zaś moją urodę ale co, proszę? Tak, sygada Szlak trafiłby zły To wszystko nieważne, bo i tak jesteś ty to wszystko nieważne, bo i tak jesteś. To wszystko nieważne, bo i tak jesteś. Wszystko nieważne, bo i tak jesteś. Ty. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, tutaj podcast Leorów. Wit witam, tutaj Hugan. i teraz jesteśmy znowu, ale tym razem podcast nie będzie na temat mój lecz na temat dziewczyn, mojej siostry Gaiga, ja powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Moja siostra, mówiąc dzień dobry, właśnie jej jadalną pomadkę z nowego prezentu i z moją małą kozynką. Jestem Helenka. I dzisiaj podcast będzie o nich, ale ja myślę, że z wujkiem też potem coś nagramy. Wujek, wujek zdolny zmontuje i będzie ładny podcast. Słuchajcie podcast, nie tylko na W dzisiejszym odcinku podcast nie tylko dla orłów, a w zasadzie dzisiaj można by powiedzieć podcast nie tylko dla dorosłych, bo dzisiaj dużo dzieci w podcaście. W podcaście dzisiaj będą w zasadzie tylko dzieci. Sezon jedenasty podcastu mojego najlepszego. 11 lat bawię się w to wszystko. 11 lat montuję, 11 lat składam, 11 lat Siedzę nad tym wszystkim, można by tak powiedzieć. No i pamiętam, od samego początku gdzieś w tym wszystkim były dzieci. Chyba pierwszym dzieckiem, które pojawiło się w podcaście była Pola. Przed chwilą słyszeliście Pola, czyli córka Szczepana. Szczepan może, może ukaże się w tym sezonie. Kto to wie, kto to wie, kto to wie. Ze Szczepanem ostatnio stosunki nasze, można by tak powiedzieć, ociepliły się. Bo to różnie by, by, bywało. W każdym razie dzisiaj podcast o dzieciach z dziećmi. I z podcasterami w tle, bo pomiędzy rozmowami z dzieciakami usłyszycie piękne wiersze, które specjalnie dla dzieciaków podcasterzy chyba 9 lat temu specjalnie dla mnie nagrali. To był odcinek, kurczę, dawno temu. To było hmm, na dzień dziecka, odcinek Nie pamiętam, w każdym razie jeśli sobie wejdziecie na stronę nie tylko, oru, nie tylko dla orów.org slash odcinki piszecie wyszukiwarkę Dzień Dziecka, to na pewno znajdziecie kilka odcinków. W każdym razie zapraszam Was dzisiaj na podcast o dzieciach, już mówię o tym trzeci raz, ale mówię dlatego, że ten sezon jest taki troszeczkę oczyszczający, można by tak powiedzieć, bo zagrzebałem się troszeczkę w pliki z przeszłości, sprawdziłem co było, czego nie było, co mam, czego nie mam, też tak bym tam powiedzieć, no i... Nalazłem troszkę plików, które bardzo mnie ucieszyły, przesłuchując bardzo mnie ubawiły i tak sobie pomyślałem, że nic się nie może zmarnować w podcaście tylko dla Orów, zatem e, mamy troszeczkę materiału w tym sezonie nawet z roku 2009. Właśnie w tym podcaście pojawi się taki 20 wrzesień 2009. To jest najstarszy plik, który akurat w tym podcaście się pojawi, ale gdzieś odcinki radiowe, gdzie byliśmy, gdzie byliśmy w irlandzkim radio, to był rok tysiąc, 2010. No i tak to leżało, leżało, leżało i nigdy tam nie pasowało do koncepcji całego sezonu. A w tym roku, troszeczkę jak słyszycie, jest więcej podcastów... Może inaczej, nie ma w zasadzie podcastów podróżniczych, no może oprócz e, wypadu norweskiego, w każdym razie, no trochę biznes trzeba, e, może nie biznes, jak to się mówi, Portfel e, trzeba, e, nie, to też się tak nie mówi, to... E, no, jeszcze trzeba zaszyć, żeby pieniądze nie wychodziły o może w ten sposób, w każdym razie trzeba zacząć oszczędzać na porządne życie. Dziewczyna jest wymagająca, dziewczyna pragnie coraz więcej atencji, nie tylko takiej dotykowo organoleptycznej, ale także tu nowy zegarek, tu nowy samochód, to te sprawy, więc wiecie, jak to jest w tym wieku. Um, już czas nie wydawać na siebie, ale czasem trzeba zacząć wydawać na innych. No i cóż, ja się w życiu najeździłem. Ona stwierdziła, że musi się też najeździć, więc nowy samochód. I tak to jest. Zatem w tym sezonie dłuższych podróży się nie przewiduje. Um... Lokalne, tylko takie wyjazdy Poznańsko-Polsko-Nadmorskie No ale to nie znaczy, że podcasty nie są ciekawe Nie będą ciekawe, nie będą interesujące Bo właśnie dzisiejszy odcinek o dzieciakach A podcasty z dzieciakami są zawsze Zawsze interesujące, ciekawe Bo ja lubię z dzieciakami gadać Może gdzieś tam ktoś powiedział, że Dawid Leński to taki dzieciak wciąż w środku gdzieś tam są różne, kiedyś dawno temu gdzieś tam na jakimś serwisie randkowym powiesiłem ogłoszenie, że jestem miły, fajny, sympatyczny i gdzieś tam jakieś dziewczyny czasami pisały w każdym razie pisały szukam mężczyzny nie chłopaka, nie dziecka więc trudno, nie miałem szczęścia mnie tam nie wyhaczył prawie nie. W każdym razie, w każdym razie wciąż jest we mnie dziecko i wciąż się dobrze dogaduje, więc dzisiaj zapraszam Was na podcast z Heleną, z Alicją, z Gają, z Sarą. Lilka też jeszcze będzie. ktoś tam jeszcze? Hugo przed chwilą słyszeliście. No i wiersze, wiersze podcastowe dla dzieciaków, które właśnie 9 lat temu się ukazały. No i mam nadzieję, że będzie ciekawie, sympatycznie i przede wszystkim będzie ubał, bo z dzieciakami zawsze jest fajnie, wesoło i... i radośnie. I o to chodzi, o to chodzi. Zatem zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Takie moje pięciominutowe, sześciominutowe prawie rozgadanie, ale tak to jest. Czasem muszę sobie pogadać. Pomimo tego, że odcinki trzymają się całkiem nieźle montowane z tego, co tam jest. Ale tak sobie pomyślałem, że takie intro, taki wstępik mały, żeby wam opowiedzieć, o co przy tym wszystkim chodzi, się przyda. Zatem zapraszamy i tutaj, jak już wspomniałem, najstarszy, najstarszy plik ma 7 lat, 7 lat, więc widzicie, naszukałem się, naszukałem się i znalazłem kilka ciekawych perałek. Zatem zapraszam dzisiaj podcast z dzieciakami, o dzieciakach i może i dla dzieciaków, chociaż kto wie, kto to, to napisał. Zatem jedziemy. Zapraszamy. Podcast nie tylko dla. No. Który jest jeszcze niespełna. Niespełna czego? Umysłu, a poza tym jeszcze nie mają prawa jazdy, tak jak inni już. Nie mają naprawdę pełnej wartości. Czy nie masz pełnej wartości? No ja mam, bo ja już dużo umiem, ale moi koledzy to ja nie wiem, czy mają. Raczej chyba nie. Podworystyczny... Taka Zosia, nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, sama, sama, ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce, dla niej szkoła, książka, mama, nic nie znaczą, wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie? A jak zapytać Zosi? Ile jest dwa i dwa? Osiem, a kto był Kopernik? Król! A co nam daje Śląsk? Sól? A gdzie leży Kraków? Nad Wartą, a uczyć się warto? Nie warto, bo ja wszystko sama wiem i śniadanie sama zjem i samochód sama zrobię i z wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, pytał, dowiadywał się i czytał, To by sobie głowę łamał, kiedy mogę sama, sama. To taka mądra dama, a kto głupi jest, ja sama. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. Uwaga, serdecznie witamy ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Kogo przed chwilą przedstawił, ale nie pamiętam. Helena zatem, zatem dziewczyny, oddaję wam głos. My tak, ale dzisiaj to nie będzie zwykła rozmowa, tylko rozmowa baniek. Aha. Bo o bańkach. Czyli o pieniądzach będzie. O bańkach. Ale. Tak i zapuszczanie. Aha, myślałam, że choroby takie, co nam nie. plecy dajecie. Nie. nie. Oto bańki. Aha. I bańki są. Bań... I sam. A mogę teraz, o, teraz Ja teraz pokażę, że coś niesamowitego. A ja będę. Mhm. Czekaj, Jak muszę nabrać. Bań... To, e, bańki to taki, to normalny płyn wkładany do takich, właśnie, kuleczek. Malutkich kuleczek. Jak dmuchniesz, to lecą. Mhm. Broń... ja mogę pokazać teraz sztuczkę mhm. Tak, o super. Złapałaś bańkę. I patrz no. i teraz machaj. no mhm. tak. I teraz. Dmuchnie jeszcze raz i więcej baniek. No właśnie. Dziewczyny, ale ze względu na to, że to jest radio, to musicie więcej opisywać, co robicie. Bo to słuchacze tego nie widzą, Zobaczmy. tylko słyszą, nie? Więc. Więc, e, się, chciałbym w ogóle porozmawiać o tym, e, że rok temu szukaliśmy na ogrodzie zającą, zająca. zająca, pamiętasz? A szczególnie Gaja. Mogę przynieść na chwilę nasze prezenty? E, wiesz to, to wrócimy do domu i zrobimy w domu jeszcze wejście z prezentami, a teraz jesteśmy na dworze. Chciałem się spytać, jak, jak pogoda na... No dobra! Tak? No, na razie dobra. Mhm. A jak pogoda ducha, ducha u was? No, świetnie! Też? A Helena, u ciebie? Ekstra. Ekstra. A pomimo tego smarka z nosa? <głos> e, Dzisiaj e, obchodzimy święto zmartwychwstania Pana Jezusa. Pana Jezusa? Kto to był Pan Jezus? E, Bóg. Ale Bóg czego? To takie drzewo jest no, Bóg. Nie, Bóg. Bóg, sosna? Bóg, naszego Bóg naszej ziemi. Inaczej. Inaczej to jest Bóg naszej ziemi. Aha. Ale czemu on z stał? Ktoś go musiał zaciukać, nie? Nie. Wpierw, wpierw umarł Wpie na krzyżu, potem zdjęli go do grabu i trzeciego dnia z martwych stał. Ale, no właśnie. Ludzie, czyli... Ale ludzie nie z testują. Ale no Jezus tak miał. No, no on, właśnie. On był z ciała ojca rodzony. Prawda? Z ciała ojca? To nie miał matki? Nie miał matkę, tylko że on rodził się z ojca. Hej, puszcz, puszcz. Czyli były nie, no bo każdy, każdy człowiek rodzi się z matki, nie? Ale on urodził się z ojca. Czyli był... Wolił, wolał chłopaków, czy jak? Nie, po prostu tak wyszło. Aha. Helena dmucha w bańki. Zatem mamy zmartwychwstanie. Helena, co ty wiesz o zmartwychwstaniu y, Boga z ojca? Ty chyba hmm. jeszcze tego nie masz na religii. Bo hmm. my to mamy w szkole. Mhm. Tak szło, że ludzie niestety tego nie mają. No bo, tak jak mówiła Gaja, Martwy stał, to jest coś takiego, że Pan Jezus zmarł, a trzeciego dnia obudził się. Bo wpierw był na krzyżu, mhm. no. potem zdjęli go do grobu, mhm. a potem, a potem, a potem z martwych wstał i nie wiem, to jest dla nas dziwne, bo to nie jest normalne, że ktoś chodzi w powietrzu. No właśnie. No, no bo on chodził w powietrzu. No bo on tak nie wychodził. Mhm. Tak Jasne, jakby tak. na bańkach, nie? Tak. No. Jakby był na bańce. Tak, jak ślimak, który jest na wamce. No właśnie. Y, Helena, zatem y, wiemy już po co są święta wielkanocne. O, y, a o. widzieliśmy się rok temu i goniliśmy zające, różne kurczaki, tak. jajka w trawie. I y, y, teraz i teraz, y, teraz y, zrobimy sobie przerwę w nagrywaniu. Wróci I zaraz następna część tak. po reklamie. Tak, po reklamie. Tak, tak, a ja tak Helena. Może i trzecie, a czwarta dopiero będzie w domu. No to na, nagramy teraz coś domowego, a potem może jutro dogramy te, te inne części. Ale a jutro te... chyba nie będziesz. Nie, tutaj. przyjdę do was. Czemu nie? Więc ten... No to ja przyjdę z tobą. No, możesz przyjść ze mną, spokojnie. Hej, a, bo ja odkręcisz? Odkręcę, no. A teraz możemy zostać trochę na dworze z tobą? Możecie, no będę was pilnował. Zatem e, chciałbym, żebyście się pożegnały w tym wejściu i zaprosiły na, na drugie wejście Aj. już o prezentach. A możemy kalena? już teraz zrobić drugie wejście. Nie, lepiej po reklamie. Dobra. Po Po reklamie? A jakie, reklamie jakie, lub, jakie będą lubicie najbardziej reklamy? Kosmetyki. Jakie najbardziej Reklam. lubicie reklamy? O kosmetykach. Ja mhm. też. Właśnie okay. tu mamy trochę. nie, ja o sklepy zoologicznym. Aha. Ja też. Ale Właśnie co... tu tutaj mamy taki proszek, mhm. który. Do I czym się tam do nosa czy gdzie? Nie, do, do jedzenia. Buzi? Aha, do buzi. To jest cytrusowe. Ej, mogę tu wam coś powiedzieć? No proszę bardzo. Drodzy widzowie, to jest zestaw jadalny do makijażu. Su słuchacze chyba się mówi, bo to jest no. yy, podcast, czyli tylko audio. Czyli szczególnie ta pomadka. Pomadka, tak. Matka I bransoletka też. Bransoletka jest do jedzenia. No. Wszystko do jedzenia. Co to do... jedynie mhm. pierścionek. Pierscionek chyba jest niejadalny, nie? No. Więc dziewczyny dziękuję wam za to wejście. Idę się trochę ugrzać, wypiję herbatę. Jasne. A, a wy tutaj dziękujcie. Dziękujemy się do następnej reklamy i spotkamy się niedługo. Podcasting, baby. Nie tylko z Zielonej Irlandii. Czasem czasem mam wyczucie. Czasem mam wyrzuty sumienia, jak gadam z dzieciakami i czasem je wkręcam, ale dzisiaj będzie dużo takiego wkręcania. Zresztą słyszeliście, że mam dobry kontakt z dzieciakami. No i dzieciaki wiedzą, po co jest ta czarna gąbka, wiedzą, po co jest Zoom, po co są słuchacze. No i... Teraz, może jeszcze tego nie doceniają, bo czasem tam z Heleną zgają Mówię, a co, może przesłuchamy, co nagraliśmy? Eee, wujanie, pobawmy się lepiej, nie? Ale może za jakieś 5-10 lat, kto wie, kto wie, podejdą do mnie, klepną mnie w plecy mocno i powiedzą, wuja, kurde, super roboty, kiedyś robiłeś, fajnie się usłyszeć jeszcze raz po latach. A dzisiaj, cóż, podcast Potwory i Spółka, taka nazwa. No bo z dzieciakami. Dzieciaków ostatnio się narobiło. Słyszeliście przed chwilą Helenę i Gajkę. Tak mniej więcej jakoś około wielkanocnie rozmawialiśmy. Śmieję się, bo, bo jeszcze mam jeden wielkanocny kawałek z, z Gajką. Też ją wkręcałem a propos noszenia krzyża i Jezusa i tych spraw. No bo ja nie wierzę jak to się stało, że mam na tym krzyżu. No ale to usłyszycie za chwilę. Ale zanim to jeszcze usłyszycie, to Helena i Alicja w polmiarni, w poznańskiej polmiarni będą bawić się w państwa guzwińskich. Zatem zapraszamy troszkę na ono natury. Siedzimy, siedzimy nad basenem i dziewczyny mają w ręce zuma i postarają się go jak najlepiej użyć. Zatem lecimy. Trzecie, czy drugie? Trzecie. Może jako? Zwierzęta kudłate i łaciate. Pręgowane i złodzielate. Te to, to, to skaczą i próbują, na nasz program. to było? Dobrze, ale te, to Helena zaczyna, i na przykład spytaj się potem Alicji, gdzie jest. A potem Alicja się spyta ty nie wpadło. Dzień dobry. Dzisiaj opowiadamy o zwierzętach. Jesteśmy dzisiaj w i takiej lekkiej dżungli. Tu są różne fajne ryby, owady i motyle nawet. I dzisiaj będziemy rozmawiać o zwierzętach. Teraz moja koleżanka będzie mówić. Dzień dobry. Jestem Alicja. Jesteśmy dzisiaj w spalniarni. Tu są węże, ryby i nawet ten i nawet motylak. Na przykład kto kiedyś widział jaszczurkę? Jaszczurka jest powiedzmy trochę niebezpieczna. No nie jest zbyt niebezpieczna, ale płochliwa. Dzisiaj akurat będziemy rozmawiać o zwierzętach, jak tu już mówiłam i będziemy, będziemy my teraz rozmawiać o rybach. Ryby, akurat jesteś, my siedzimy przy rybach, akwaria były dzisiaj duże, można było karmić ryby. Jeżeli Państwo mają ryby, dbać o nie. Teraz będziemy rozmawiać na przykład o, o kurczakach. Kurczaki są... Dzisiaj były małe. Dzisiaj były małe. Kurczaki umią bardzo dobrze działać na szczególnie małe. Małe kurczaki są super słodziutkie. My dzisiaj też widzieliśmy kurczaczki i takie inne duże kurczaki. A takie duże miały duże, fajne, rozczochrane włosy. Czy Państwo kiedyś widzieli piranie? Wiem, że piranie nie są zbyt dobre, ale może byśmy tak, piranie trochę odwiedzili. Piranie oczywiście jedzą obędzie co płazyk, owady, gady, wszystko, wszystko, co może być mięsne. A piranie wiecie, że są płasiutkie, nie, pomimo że bardzo dużo jedzą, to są płasiutkie i mają bardzo ostre zębiska. I po są bardzo pożyteczne. Teraz sobie porozmawiamy o owadach. Czy Państwo kiedyś widzieli na przykład osy? Na pewno. Nie kiedyś urządziła osa, ale to nic się nie działo. Wiecie co? Może też muchy, polskie są straszne. Osy są też straszne, muchy też są straszne ale też nawet straszne różne opady. Dzisiaj spotykamy się też o roślinach. Rośliny to jest coś takiego płaskiego i nawet koty lubią poleżeć czasem na roślinach. Koty są też fajne. Dzisiaj dowiedzieliśmy dwa koty, maskotki. Koty. Mają bardzo ostre pazury. Pomimo. Są mięsożarne. Piją dużo mleka. Czasem też się skuszą na jakąś kiełbaskę, ale. Ja opowiem o psach. Psy. Na przykład gonią za kotami. Ale koty są szybsze trochę psów. Ale psy mają lepszy węż. Jak to już, już moja koleżanka mówiła, w palmiarni nie ma psów. Ale tu jest dużo innych rzeczy, które lubią ciepło i zimno. Dzisiaj też opowiemy sobie o wężach i o żółwiach. Akurat dzisiaj widzieliśmy żółwia i węża. I to jest palmiernie w Poznaniu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nie tylko dla orłów. Trochę inne radio. Śliczny mały ptaszek, bliski krewny bobra, rośnie i rośnie aż do końca. I to trwa o kilka godzin. To go czasami gubi. Lając ze szczurą, mam na nie wiele wspólnego, ma on takie dwa czubki z takim długim, ostrym dziobem. To jest taka jakby duża grucha, no i małe remizy zaczęły klekotać, tylko jest dużo takich spalowań. Szczególnie konie są na to narażone. Bardzo się zmartwiłem, ludzie żyją bardzo krótko, nic nie robią, cały czas chwieją się, kołyszą się, odbywają ten wielki, miłosny lot. No i odtąd czuły się już zamożnymi bocianami. witamy. I tu jest wuja Filip oraz... Jak ważne imię? Dziewczyno? Nie powiesz? W każdym razie mała przerwa od gulaszu i przyszliśmy gotować. Przyszliśmy robić zupę z lalek, tak? Nie? Nie będziemy robić zupy z lalek? Mamy, mamy gołą lalkę. Mamy tu drugą lalkę. Będziemy robić urodziny po prostu z lalek, tak? Tak. jak wyglądają urodziny lalek? Proszę mi powiedzieć. tu tak? mam Tak. Aha, i tam je kładziemy na stół? To proszę zademonstrować. Wziąć tą lalkę i ten. Mamy jeszcze Misia. Czy Misiu też ma urodzinę? Mm, potem... Hmm. Potem lalki i ten też. Aha, czyli najpierw lalki mają urodziny, a potem Misiek, tak? Tak. Misiek jak ma na imię? Dwa lata ma, tak? A lalki ile mają lat? Jeden, tak? A Lilka ile ma lat? Ci? Czyli to jest one, two... three. One, two, three. A wujak Filip, lat? Milion. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałem się spytać, co do jedzenia jest na urodzinach dla lalek? Czy będzie gulasz? Tak. Będzie gulasz, tak? Gulasz z podrobów? czy gulasz na przykład z, z, z czego się robi gulasz? Z makaronu. Z makaronu. Też można, tak. Dobrze, to chciałbym wziąć teraz misia, czyli tam idziemy, tak? Przechodzimy teraz do miejsca robienia. Proszę bardzo, przechodzimy tutaj. Tak, idziemy, proszę bardzo. Tak, tutaj. I co tutaj mamy na tym stole? Tu będziemy robić gulasz na tym stole, tak? Tak. Czyli najlepsze do gulaszu są kubki, tak? Papierowe. Ile mamy kubków? Jeden, two, three, four. Policz kubki, ile mamy? One. Liczymy. O, nie, liczymy. Liczymy. Nie, nie liczymy. Aha, nie liczymy. Dobrze, to ja wyjmuję starby teraz następną rzecz. Co to jest? To jest, to jest tylko musimy patyczek tutaj. Patyczek, dobrze. Tutaj mamy y, czapeczki, tak? Czapeczki. Na urodziny. Czapeczki? Nie, ja. Nie? Na a, a tu co mamy? Co to jest? Co to jest? Nie. To już kończymy, tak? W takim razie. Czyli kończymy już robienie gulaszu. Chciałem się spytać, jak ktoś zje gulasz, to co się mówi? Dziękuję. Bardzo smaczne? Nie, czy nie? Nie? Nie, No dobrze, czyli tutaj klikamy i się wyłącza nagrywanie. Dziękujemy. Nie tylko dla Orłów. Trochę inne radio. Witamy, klasistkę. Dobry wieczór. Dzień dobry w zasadzie, nie? Dzień dobry. Chciałem się spytać, jak tam w szkole, moja droga? Hmm? Dobrze. Pierwsza klasa. Pierwsza klasa. Tutaj, tak. zanim zacznę pytać o szkołę, chciałem się spytać. Gierkę mamy nową. Chciałem się spytać, o co chodzi w tej gierce? Czy wiadomo już? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo. Ym, pierwsza klasa. Chciałem się spytać, do jakiej klasy koleżanka chodzi? Do pierwszej A. Pierwsza A. I przedmioty najulubieńsze są jakie? Mm, ulubione. Mhm. Hiszpańskie. W pierwszej klasie hiszpańskiej? Mhm. Hiszpańskiej. Ta raga! nie mi się znam <zamknęło> mhm. Czyli angielski i hiszpański to są dwa ulubione przedmioty. Jeszcze mhm. jakie? Co jeszcze jest ciekawego? Angielski, hiszpański przerwa boiskowa. To jest najlubieńszy przedmiot, tak? Czyli przerwa boiskowa. Tak, ale jeszcze i na końcu.. Świetlica. Aha, świetlica, czyli mamy cztery ulubione przedmioty. Chciałem się spytać, bo szanowna koleżanka chodzi do pierwszej klasy i ma bardzo ładne mundurki, tak? Tak. Chciałem się spytać, jakie kolory są mundurkowe? E, mundurkowe? Mhm. Może Su być sukienka? granatowy, czarny, zielony. Czyli wszystko jest takie ciemno-niebieskie i ciemnozielone, tak? Tak. A widziałem też na koszulce szanownej koleżanki logo z takim zwierzakiem. Tak, no nasza chroniąca się nazwa to SOWA. Mhm. Gaudium et Studium. Co to znaczy? Gaudium et Studium, to po, jak, po jakiemu językowi jest? Po polsku. Aha, czyli um, uczymy się i studiujemy, mhm. poznajemy i studiujemy. To po polsku, dokładnie, dokładnie. Chciałem się spytać, to już takie jedno ostatnie pytanie dla pierwszej czy jakieś fajne chłopaki są u Ciebie w klasie? Tak. Jakiś wpadł Ci w oko już może? No może, że, że mam zakochanek. Tak? Jak ma na imię? Janek. Janek, hmm, fantastycznie. I siedzicie razem w ławce, czy, czy tylko biegacie na przerwie razem? siedzi w ostatniej ławce i ma najlepiej, bo pani go prawie nie pyta. Aha, bo tak daleko siedzi, że pani go nie widzi, tak? Nie, tak mama mi powiedziała. Aha, chciałem się spytać, w jakiej ławce ty siedzisz? W pierwszej. Aha, Dlaczego w pierwszej? Masz słaby wzrok czy chcesz być zawsze pierwsza? Chcę być moją koleżanką. Aha. Słyszałem, że z przedszkola masz tam dużo koleżanek? Tak, sześć osób. O, czyli ty już w zasadzie taka pierwsza klasa, ale już w zasadzie wszystkich tam znasz prawie, nie? Mm. Mm. A ile osób masz w klasie, bo to też jest 20. ważne? 20. Jak ja chodziłem do szkoły dawno, dawno temu, to w pierwszej klasie miałem 37 osób, czyli prawie dwa razy więcej. Mm. E, dobrze, dobrze. Czyli mamy. Kosztor... Koniec. Do widzenia. Już kończymy, zaraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Serdecznie witamy teraz w końciku sportowym. Chciałem się spytać, Legia gra w Lidze Mistrzów z Borusją, ale kibicujemy Legi? Nie, to jest nasz największy Wóch. Legia z jakiego miasta? Warszawy. A my nie lubimy Legii. I Warszawy. Legia jest największym wrogiem, to naszym najlubiejszym klubem jest Lech. Lech Poznań. Właśnie, a czy umiesz jakieś śpiewy na przykład antylegiowe? Na przykład Legia jest słaba, Legia jest cienka jak wisienka albo coś? Nie, bo po co taki cóż? No śpiewa się tak, żeby ich obrazić trochę, nie? wkurzyć. Śpiewa się, że Legia, jesteście cieniasy. Legia, jesteście grubasy. Co myślisz? Jakąś piosenkę znasz? Nie znasz, nie? No dobrze, w każdym razie Legia, jaki jest wynik, moja droga? Legia, Borussia, spójrz na telewizor. Jeden do 0. Dla? Bolu Borussii. No to lepiej, nie? To dobrze. Legia ma przegrać, chociaż... 20 lat czekaliśmy na Ligę Mistrzów. Mogło być chociaż 1-1, albo 2-2, albo... No, tak patriotyzm polski tutaj przemawia, żeby jednak nie skopali dubska Legii tak do końca, ale cóż, yy, w przyszłym roku Lech będzie grał w lidze Mistrzów, nieprawdaż? W przyszłym roku dopiero. No, bo w tym roku już nie da rady, nie? nowego trenera mamy, więc dopiero nowy trener yy, da radę w przyszłym roku prowadzić Lecha do Ligi Mistrzów. Zatem yy, dziękujemy bardzo i jakby się wynik zmienił, to może wrócimy. Dziękujemy. A jakie sportowe gry koleżanka lubi najbardziej? Tak, najbardziej sportowe. Właśnie tu nam się ściąga jedna sportowa, jedna z jedzeniem. Dobrze, to dziękujemy bardzo i lecimy kibicować yy, Lechowi, tak? Mhm. Dziękuję. Serdecznie witamy. Dobry wieczór. Dzień dobry, nie? No. Dzień dobry. Dzisiaj mamy taką audycję radiową o dzieciakach, które mówią, mają tatę z jednego kraju, a mamy z drugiego kraju. Twój tata jest skąd? Nie wiem. No wiesz. E z Polski. Nie, tata z Polski? Mm -hmm. Tu, ty, ty mówisz do tej gąbki, a ja mówię do tej gąbki, dobra? Tata nie jest z Polski, mama jest z Polski, a tata? Nie wiem. Wiesz, z Austrii. Z Austrii. No, no właśnie. Tam. I tata jest w porządku i mama jest w porządku. No. No właśnie. I, I tata mówi po niemiecku, austriacku. Dzisiaj mu była Sara. Dzisiaj była Sara. Sara też mówi po, po niemiecku i po polsku, nie? Ty mówisz trochę po niemiecku. Trochę mówię po niemiecku, ale nie, my, przy, ale ty, nie przy dziecku. My Zobaczmy. No właśnie, ja po niemiecku przy dziecku nie mówię, ale dzisiaj chcę pogadać jak to jest w szkole, bo ty jesteś Polak czy Austriak? Austriak i Polak. Aha, no właśnie, ale chodzisz do szkoły polskiej i austriackiej, nie? I, jeden, jeden mal austriacki, nie, polskę, a, a jutro pojadę do... do. Mhm. Yy. Y -y? Dobra, chciałem się spytać zatem jak to w szkole jest, bo poszedłeś do pierwszej klasy, nie? Dobrze. Dobrze. Ja się pytam wszystkim kolegom takim małym, jak dziewczyny w szkole? Nie wiem. Nie ma dziewczyn? Nie są, ale nie wiem. Mhm. Jeszcze nie zwróciłeś na nie uwagi, tak? Mm -mm. No dobra. Jak to jest, że mówisz i po niemiecku i po polsku? Który język bardziej wolisz? Po polsku. Po polsku. A po niemiecku kiedy mówisz? Dawno. No to też tak można. A co po niemiecku najbardziej lubisz? Rowery. A w jakim języku łatwiej ci idzie? Ciężko nam z Lukasem dzisiaj idzie. W jakim języku bardziej lubisz z dziewczynami rozmawiać? Po polsku czy po niemiecku? Mm, nie po wiem. Mhm. A co mówisz dziewczynom po polsku? Nie wiem. Kocham je albo coś? nie? Jeszcze nie, nie? No dobrze. To pierwsze spotkanie z Lukasem. A propos spotkań z dziećmi, zaraz spotkamy się jeszcze raz. Pogadamy z Lukasem, co lubi jeść z niemieckich rzeczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aus Z Zielonej Irlandii, z wyspy zamożami marzami, z krajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko dla Orłów. ein Witamy w tym wejściu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy chwileczkę do pogadania z panią. Pani ma na imię... Gaja. Gaja. I chciałem porozmawiać y, o szkole. Y, co tam w szkole, drugoklasistko, moja droga? Jak sprawy? Dobrze. Y, proszę wyłuszczyć. Jak to, co to znaczy dobrze? Jak przedmioty, jak koledzy, koleżanki? No, są jedna koleżanka i zero kolegów. To do, do klasy chodzicie tylko w dwójkę? Ty i druga koleżanka? Nie, a... Zerokologów, tak w sensie, że nikim mnie nie zaprzyjaźni, mam wróć mojej koleżanki. Aha, ale to z racji tego, że masz trudny charakter, czy, y, czy inni są jeszcze niewarci nie, poznania? I, nie, inni są, inni już po prostu się podobierali w pary. Aha, to tylko ty sama, samotna zostałaś, tak? Nie, z Zosią. z Zosią. Ale Zosia jest fantastyczna, tak? Tak. tak. Chciałem, się spytać, chciałem się spytać o wujku, który trzyma mikrofon. Co możesz powiedzieć o wujku? Y super. W jeszcze raz? Super. Nie słyszałem? Super! Aha, ale to, co to znaczy jest super? No że super się zachowuje, że jest miłe, że się lubi wykupiać. Aha, A że chodzi z gąbką i z mikrofonem, to też jest dobre? Tak. To znaczy. To trochę za dużo tylko. Czasem za dużo. No to bardzo dziękuję Hej. za to stwierdzenie. Chciałem się też spytać, o jaką jesteście parą ładną z Kolo. Kolo to jest taki mały pies, który jest przyjacielem gajki. Chciałem się spytać może jeszcze raz o tych przyjaciół. Zosia, jak wygląda Zosia? Jakie ma włosy? Ma krótkie włosy, Ja w, w, takim, w takim kolorze, jak ty masz, tylko że jaśniejszym. I jeszcze ma ma, ma lubi bułki z kabanosem. Mhm. Czyli pewnie mu ja, jadą jej w tornistrze kiełbasą? Nie? Nie? A ty zazwyczaj z czym masz bułki do pracy? Czyli szkoły? Szynka, ser, og ogórk, znaczy bez sera szynka, mam, mam jeszcze czasami z dżemem, mi mama daje. Mhm, mhm. Mhm, tak to wygląda. Dobrze, super, fajnie. I chciałem się właśnie spytać, czy szkoła to jest ciężka praca, czy na razie jest to przyjemność? Nie, nie jest przyjemność. Nie, nie lubisz chodzić do szkoły? Nie lubię, ale szczególnie, noc, ale... że wstaję na ósmej. Ale no właśnie, ty nie lubisz wcześniej wstawać, yy, ale no trzeba chodzić do szkoły okay. i, i pomimo tego, że nie lubisz, jakiś ulubiony przedmiot może masz? Mam religię. Religia? No. To może księdzem zostaniesz? Nie. No jak nie? Księdza nie. Nie? Ale religia to, no a na religii co, o czym gadają? My gadamy o Bogu. A, a Bóg? To kto to jest? Mm, On... Taka święta osoba. I ona uczy u was w szkole, tak? Nie! Jak nie? Ona umarła. Ale jak? Jak umarła? Co to znaczy umarła? Ukrzyżowali ją, potem stała i potem umarła już z Ale, Ale ona zrobiła coś złego, że ją ukrzyżowali? Nie, ona ona po prostu zginęła, tak musiała nieść krzyż. Aha, ale to za karę czy, czy co? Nie, nie za karę. Opowiedz jak to, bo ja nie rozumiem. To Oni wniosła, właśnie nie wiem. Niosła krzyż za karę czy nie za karę? Nie, nie za karę. Aha, no to dlaczego ją ukrzyżowali? Co to znaczy? Że położyli na krzyżu, przybyli do krzyża. Przybyli? Przy... Przybierzeli do, do Betlejem. Przy... Nie, przybili do Krzyża. Aha, przybyli, nie przybierzeli. Przybi... Przybili do Betlejem pasterze, bo tak to nie. byli. Nie, przybili, bili. Aha, Aha bili. Tymi, ko, tymi gwoździami do krzyża. Ja, to musiało być okropnie bolesne nie. chyba, nie? Musiał jakieś tabletki pewnie na ból wziąć. Nie? nie? Bo umarł wtedy. Aha. I potem wzięli jego ciało do, do groty. Aha. Jak, przyszły, jak przyszły, żeby go nasmarować, to ciało w trumnie było, że nadal dalsze żyje tam. W niebie to, to zobaczyli otwartą grotę. Aha, Czyli obsmarowali go, tak? Czyli nie. jechali po nim i gadali? Nie. I nie, nie zobaczyli otwartą grotę, aha, aha. w której już nie było. Aha. Tylko. Czyli se poszedł, tak? Gdzieś. Nie. W zmartwych wstał i, i właśnie no i pobiegł. I no i już... Na zakupy do Poznani. Nie. I, nie? Nie? i, i, i, i wiedział, że z, i, byli w takim pokoju u, nim, u niego u niego mhm. Jego uczniowie i oni się bali, że, że, że Jezusa uczniowie się bali, że, że, też, że też postąpią tak jak ja Aha, je, czyli w taki... pokoju na, u, nauczycielskim u was w szkole, tak? Nie. Nie. To to w jakim pokoju? W takim pokoju, w, taki, w takim jakby ciastem, bo to, to się stało dawno temu. Aha. W zeszłym tygodniu? Nie. Nie. A kiedy? Dawno, 200 lat około. A, 200 lat, czyli pewnie... Albo 30 tysięcy lat. Aha, czyli tysięcy lat temu. Aha, no to tak może być. Dużo. Czyli nie było go w pokoju nauczycielskim, i, ale z uczniami był? Byłem. Był. Ale takimi uczniami jego, takiego, którzy mu pomagali. Aha, to tacy pomocni uczniowie. Ty też no. jesteś pomocna uczennica? Nie. Nie? Nie lubisz yy, pomagać? Po, pomagać? Mi. Pomagać lubisz, no właśnie, właśnie. No dobrze, <śmiech> czyli, czyli wiemy, że Pan Jezus u Was w szkole uczy uczniów? Nie, nie uczy. Nie? On uczył innych uczniów, nie zrozumiesz Nie zrozumiem, aha, czyli, no ale jak jest nauczycielem, to miał uczniów, czyli musiał uczyć, tak, w takim razie? Nie, on miał, no on uczył dobrego postępowania, modlenia się, i o Boga, tak. Aha, czyli dawał nauczkę, mówiąc krótko. Może coś w tym stylu. Dobre postępowanie. Ty też w sumie się dobrze postępujesz. Miła jesteś, sympatyczna. Rośniesz, bo z podcastem nie tylko dla orów już kilka lat nagrywamy, nie? Pamiętam, nagrywaliśmy w zeszłym roku i dwa lata temu i wakacyjny podcast z Heleną o, o koniach, pamiętam, hmm. nad morzem nagrywaliśmy, dzikowaliśmy. Więc jesteś już taką właśnie dużą częścią podcastu i, i też tak jak ten Jezus, 30 tysięcy lat już może też razem prowadzimy ten odcinek, nie? Tak to jest. Więc, więc dużo czasu zajmujemy. No dobrze, to dziękujemy bardzo w takim razie za tą lekcję o tym, co go przybili do Betlejem. Przybili. Przybili, przepraszam. Do krzyża. do krzyża. przepraszam, przepraszam. No i cóż, w takim razie spotkamy się może w następnym wejściu już z Heleną i spytamy się, czy ona też może gdzieś przybiła coś. Nie wiem, nie wiem, co się przybija. Piątkę się przybija. Zatem przybij mi piątkę na koniec. Jeszcze raz, bo tak była... O. To była dobra. Czekaj, przybiejesz jeszcze. jeszcze. raz. O, bardzo dobrze, jeszcze raz. O, to była piątka. Przybili Jezusa i przybili piątkę. i Jest super. Podcast nie tylko dla Jezusów. Dziękujemy i zapraszamy dalej. I dla dzieci to jest. Dzień dobry. Nazywam się Czesio. I opowiem wam bajkę. Bo lubię bajki prawie tyle samo, co gorzkie żale. Bardzo, bardzo niedawno temu, bardzo, bardzo niedaleko stąd, była sobie szkoła. W szkole tej, jak to w szkole, były różne klasy, ale była też tam klasa druga B. Alelu! Serdecznie witamy ponownie. Nie, nie hałasujmy. Serdecznie witamy ponownie i mamy tutaj przy nas najpiękniejszą rudą na świecie. Ale ruda nie ma. Czego nie ma? Nie, to musi być. Kąpka musi być. Ruda straciła przed chwilą ząb. Ząb. Chciałem się spytać o tajniki wyrwania zęba. Dlaczego pani miała ten ząb wyrwany? No i o co chodzi z tą komarem i z tą popugą? Miałem wyrwany, ponieważ nie chciał mi wyjść. Aha. A zęby wychodzą same? No. Ale jak to wychodzą? A mi na przykład nie wychodzą same. Znaczy wyjdą pewnie za parę lat, nie? Ale, ale w twoim wieku, takim pięknym, młodym, wyrywa się zęby? Mhm. Mm mhm. Mm no dobrze. Zatem chciałbym się spytać o takie medyczne doświadczenia, czyli co, o co chodzi z tym komarem? Umówiła pani coś przed chwilą o komarze. Helena w ogóle mówi, nie? Przedstaw się słuchaczom i powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Powiedz nam o tym komarze, czyli jak wyglądała cała operacja usuwania zęba? Trzeba najpierw mieć... Zęby. Trzeba najpierw mieć taki spray, mieć popsikane. Później hmm. ten spray jest po to, żeby nie bolał komar, a komar to jest taki, taki zaszczyk w wargę. Hmm. A to jest już znieczulenie, i później ten komar to jest znieczulenie, które właśnie i później się wyciąga tak, tak kom już mną się wyciąga takim e, papu, papugą, mhm. która. To przylatuje taki ptak i wyrywa, nie? Nie, to, jest, to się tak nie bo ma taki dziób jak papuga. Aha, aha, dlatego. No i nie ma tych zębów. Pani ile dzisiaj straciła pani zębów? Ile? Jeden. Tylko jeden. Mhm. Czyli najpierw był komar, potem papuga, a teraz... Yy... Zero jedzenia. Słucham? Zero jedzenia. Przez Zer dwie godziny. Przez dwie godziny zero jedzenia. No trudno, ale czasem trzeba przecierpieć. E, twoja mama znana restauratorka poznańska. E, mam nadzieję, że w szkole najadłaś e, dużo ciekawych rzeczy. Ja. Mm, nie? To nie dostałem nic... śniadania do szkoły. Aha, bo zaspa... Nie, bo mama. Zaspała. Tak to jest, tak to jest. E, w każdym razie chciałem się spytać, e, widzę drugi problem, widzę drugi problem. E, ręka w gipsie, co się stało, moja droga? Spadłam z konia i złamałam garstek? Kurczę. Czy to, m, chciałem się spytać, czy to było bardzo bolesne? Tak. Dla ciebie, czy dla konia? Dla mnie. Dla mhm. mnie. A koń, czy koń też ubolewał nad tym, że zrobił ci krzywdę? Też! Aha, a jak koń miał na imię? Klaudiusz? Arto. Arto, aha, bo ostatnio jak nagrywaliśmy, to było coś o koniach, pamiętam, że masz dwa konie, czyli który cię zrzucił, ten duży czy ten mały? Nie, bo teraz mam inną stadlinę. Aha, teraz masz inną stadlinę, widzisz, ja nie jestem w temacie, w każdym razie... No, ja, właśnie to. Tak, właśnie mamy, jak to się nazywa Helena? To jest nagroda końska. Wstęga. To jest wstęga. Mamy piękną, ładną wstęgę. Klub Jeździecki Pony, Poznań. To moja pan. Ej, a wiecie co? Tak, słucham cię. Ym, moja stajnia nie jeździ na zawody. ja też jeździ na koniach, tak? No ja jeżdżę Zmieniłaś na Zmieniłaś stajnię ostatnio, czy nie? Nie. Nie. Ja ciągle do tej mhm. No i co? I co na zawody? Stajnia pojechała? Nie, bo one, moja stajnia nie jeździ szczegółem. Aha. Więc nie pojechała, ale... Aha. Zauważyłam ostatnie dziewczyny Tam mnie ostatnio spoczyli z ląży. A, to już sama jeździsz, tak z Tak, Bez ale u mnie na półkoloniach, jak byłam na koniach mhm. Koniec rzucił jakąś dziewczynę no, no, Czy dziewczyna przeżyła? E, nic sobie nie złamałam, nic się nie stało Po prostu aha, aha, no dobrze, dobrze. Tak, Helena, wracamy do ciebie Chciałem się spytać, um, gips jest? Postukaj, jak to ten brzmi? Boli? Nie Nie. Jeszcze to raz, nawet nie Jeszcze chodź. raz popukamy tak hałasuje, tak hałasuje gips oraz Lola, taki wielki pies, który tutaj przyszedł nas ową chiwać pięknie. Chciałem się spytać, w szkole czy z takim gipsem to takie życie jest utrudnione, czy jak to wygląda? Czy, utrudnione. Czy przez... uh -huh. Trzeba jedną ręką zakładać spodnie w toalecie, uh -huh. Trzeba... jest trudno otwierać piórnik i pióro. Uh -huh. Ale masz jakiś przyjaciół w szkole, którzy Ci pomagają? Uh -huh. Gaja mówiła, że ma tylko jedną przyjaciółkę Zosię w szkole. I zero kolegów. I zero kolegów. Bo wszyscy wszystkie tak wariują, że mamy, że pani, że, że że pani krzyczy, już mieliśmy 10 razy zastępstwo. Aha, kav... właśnie. Wtedy. A u ciebie w takim razie y, są przyjaciele, którzy ci pomagają po prostu w tej twojej mhm. y, trosce, tak? Tak to wygląda. I chciałem się spytać teraz, bo za czas niedługi jedziesz na wakacje i będą ci zmieniać gips na jaki? Jutro będą mi taki bardziej lekki. Aha, taki lekki, czyli taki tylko taki plastikowy, chyba, tak słyszałem. Który mm -hmm. będzie łatwiejszy do e, donoszenia, bo ten waży pewnie z 20 kg. Zatem e, łączymy się z Tobą w bólu, czyli bardzo Ci współczujemy z powodu braku zęba i z powodu nabycia gipsu. Tak to wygląda. E, kończymy, Helena, tak? To wejście. Dziękujemy bardzo. Helena jest jeszcze... Nie może za bardzo mówić, bo ma znieczulone usta. Lewą stronę ust masz znieczuloną. Ale tak mówisz troszkę inaczej. Dobrze. Dziękujemy bardzo i lecę uwieczniać, jak Gaja zapisuje się Helenie na gipsie. Dziękujemy. Tu radio, przepraszam. Tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. Serdecznie witamy Spotykamy się z Łukaszem po raz kolejny i spotkamy się, spotykamy się na Flughafen. Lubisz latać samolotami? Przysz. No, lecio. ja Nie Le... lubię latać, bo później mogę lądować do wody. A, ale to tam mówią, że haben eine kamizelken. Kamizelken takie, co zakładasz. Mm -mm. Nie. Kamizelken, jak wpadasz do, do waser, wtedy swimmen. Mm -mm. Jak jest wpływać po niemiecku? Schwimmen. Schwimmen. Dobrze, dobrze, dobrze, wiedziałem. Schwimmen. Schwimmen mit äh y, Kollegen. Morgen ja. ich in die Schule. Ja. Zuerst muss Ja. Dann geh in Schule. O. Oh. Warum? Kennst SpongeBob? Ja. Kennst du Tarzan? Nein, sponge, SpongeBob. Kennst du Tarzan? Nein, keine no, Tarzan. Ja. No, no. Do has geke dich angeschaut. Nein, nein, nein, nein. Oh ja, oh ja. Nein, No, no, no. Look. No. to było spotkanie z Lukasem czwarte wyjście, gadaliśmy o Flughafen i o Swimmer Meet SpongeBob. SpongeBob to jest pan gąbka taki. Krudla. Petrick? Petrick, no, nie wiem kto to. Eee, gwiazdka. Aha, ten. Tutaj i tutaj. Das Freund y... Pan Szponczak. Spong... Ja. Dankę. Mr. Krebs is Krebs. A ja. Tschüss. Tschüss. Dobra. Serdecznie witamy. Już ostatnie wejście z Lukasem. Będziemy teraz rozmawiać o. Das ist eine pająk. Jaki jest pająk po niemiecku? Spine. Szpine. Aha. Spine in the. in In's weekend. In's weekend. Glas. Ja. Wir haben uh, lots of... Uh, wir haben Spinnen in Glas. In Glas, ja. ja. A spinen uh, zum Essen? Wir haben... Zum wir haben ja? Haben. Wir haben potworen. Uh, eine kleine potworen. To są takie, co się chowają pod doniczkami. Jak, chowamy, jak podnosimy doniczkę, to wychodzą wtedy te die, die kleine potworen. I wtedy mieliśmy... Co jeszcze? Das, eine, zwei, drei. Drei mosquito. Ja? Daj, ja, moskito. Nie? Wir U... haben heute um, einen Schmetterling. Hmm. Wo ist Schmetterling? Mein Name ist Simama. Aaaa, ah, to tyle myślę. Gadamy trochę głupot, ale y, po polsku i po niemiecku. Nie? I po angielsku, i po, po poliszu. O historii i mama huka, i to tyle. Ja? Danke? Tschüss! Um, bo, bo jak jeszcze nie umiem trochę po, po niemiecku. Tschüss! Ja, tak. Godzinny podcast, nie tylko dla orów z dzieciakami. Może troszkę za dużo, ale myślę, że ciekawie śmiesznie i Ja się ubawiłem przy montażu, mam nadzieję, że wy się ubawiliście przy słuchaniu. Zatem dziękuję wam za te 60 minut. No i cóż, zapraszam na następny odcinek podcastu nie tylko dla orów, dla was od 11 lat. Podwory 36! I... Kocham wujka nad życie. Po prostu można oszaleć z miłością. Ej, dziękuję. Teraz ty coś. Wujek się zakochał. <głos> Wariatki. Nie zakochał. Prezent pakuje. Ale się zakochałeś, Bo to czerwona Wujek jest zakochany, ponieważ odkryliśmy to, kiedy wziął czerwoną wstęgę. Czekaj, Gaja by coś chciała? Będą dzieci I będzie żona. Będzie na pewno żona. Już sprawdzimy jak ma na imię. Gdzie jest ta żona? Tutaj. Ale pisałaś, tutaj przygotował. Pisała. Jak ma na imię do dzieci? Tutaj. Nie. Tak, bo to w tym zawinęłem. Ona chyba się nazywa Zenobia. O, ja tylko Ponieważ. Oto zakochana i będą dzieci. Oj, na pewno. Herbatę jej przyniósł, a jednak w jest pewnie dar miłości. No. Czy nasza słuchaczka Lola by chciała coś powiedzieć? Mufra. Mufra. Powiedziała to mi miłość nie przy... Miłość naprawdę istnieje. No. Czy coś nasz piękny kolor jeszcze chciał dodać? Powiedział tak, to prawda, miłość istnieje. I kończyłem. Nie, to jest jego telefon, który pisze żeby was zrealizować? Nie? Do, je, do jego żony! dobranoc, bo już księżyc świeci, dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.